Witam i zapraszam na historyjkę w której wykorzystane będą następujące wyrażenia Brakuje tylko dziada z babą Być prawą ręką Czarna magia Dzielić włos na czworo Na pierwszy rzut oka W takim razie posłuchajcie historyjki Łukasz ma 25 lat i mieszka w Warszawie Jego dziewczyna ma na imię Kasia Razem z Kasią mieszkają w jednopokojowym mieszkaniu Łukasz nie lubi sprzątać i często rozrzuca swoje rzeczy Mam tego dość, powiedziała kiedyś Kasia W tym domu brakuje tylko dziada z babą Czy tylko ja mam sprzątać w naszym mieszkaniu? Albo zaczniesz sprzątać po sobie, albo wyprowadzam się. Dłużej tego nie wytrzymam, ostrzegła Kasia. O co ci chodzi? Jak zawsze dzielisz włos na czworo, odpowiedział Łukasz. Nie potrafię sprzątać. Sprzątanie to dla mnie czarna magia. Na pierwszy rzut oka Łukasz wydawał się Kasi porządnym chłopakiem. Ale... To były tylko pozory. Łukasz miał dobrą pracę w banku i zawsze chodził czysto ubrany. Był prawą ręką dyrektora oddziału kredytów. Kasia bardzo kochała Łukasza i nie zwracała uwagi na bałagan w mieszkaniu. Jednak po pół roku mieszkania razem miała już tego dość. Denerwowało ją, gdy Łukasz robił bałagan Kasia postanowiła, że wyjedzie na kilka tygodni do Hiszpanii Jej ciotka Beata mieszka w Hiszpanii Ona ma tam piękny dom blisko plaży Kasia poleciała do Hiszpanii samolotem Pierwszego dnia wybrała się na plażę ona postanowiła, że nauczy się pływać na desce. Na pierwszy rzut oka wydawało jej się, że to jest bardzo łatwe. Jednak Kasia nie mogła nawet ustać na desce. Ciociu, znasz kogoś, kto może nauczyć mnie jak pływać na desce? Zupełnie nie wiem jak to zrobić. To dla mnie czarna magia. José jest prawą ręką ratownika. On na pewno może nauczyć cię, jak pływa się na desce, powiedziała ciotka Beata. Kasia codziennie chodziła na plażę, a José uczył ją, jak pływać na desce. Wkrótce Kasia nauczyła się, jak pływać na desce. Czas szybko mijał i Kasia musiała wracać do Warszawy. Ona wciąż kochała Łukasza. Może ja rzeczywiście dzielę włos na czworo i czepiam się niepotrzebnie? Pomyślała Kasia. Postanowiła wrócić do Łukasza i nauczyć go porządku. Spodziewała się, że w mieszkaniu będzie brakowało dziada z babą. Ale okazało się, że Łukasz wszystko pięknie posprzątał i czekał na powrót Kasi. To była nasza historyjka. Posłuchajcie tej historyjki kilka razy, tak żebyście wszystko rozumieli, a później zapraszam na pytania i odpowiedzi.